Czułeś się e, robiąc ten album? To był taki powrót do przeszłości? Nie czy... ja wiem jak się czułem, dlatego że ja tak szybko robię albumy, że nawet nie zdążę poczuć nijak. E, e, dostałem fajne bity, przyszły mi do głowy jakieś teksty, napisałem je. Cztery razy byłem w studiu, nagrałem to naprawdę szybko. Wchodzę do studia, nagrywam trzy, cztery utwory. Płyta w zasadzie na cztery sesje powstała. E, co ci mogę powiedzieć? No, Napierdalam no, to co czuję robię jak się czułem, nie wiem jak się czułem, bo gwałtownie ta płyta powstała szybko i pod wpływem chwili Ja nic nie poprawiam, ja się nie zastanawiam jakby co by tutaj jeszcze umaić, upiększyć, jakich znanych gości by tu zaprosić W jaką kurwa super koszulkę by się tu przebrać, żeby się komuś przypodobać Mam no, wyjebane w to wszystko, bo po prostu no, robię muzykę i tyle D dodajmy, że też utwory nagrywasz na setkę wszystkie i nic nie poprawiasz jak się... Nagrywam utwory na setkę, czasem jak się jakoś skrajnie jebne, no to mój realizator mi mówi, że idź do domu, fuflasz, ale generalnie uważam, że pewne błędy również w zapisie są odzwierciedleniem mojej rzeczywistości. Mi się nie chce wracać do studia następnego dnia, poprawiać kurwa, bo usłyszałem w domu, że o kurwa przejęzyczyłem się w trzeciej zwrotce, Sramna to, to jest zapis mojej rzeczywistości, mojego życia, tak było po prostu, przejęzyczyłem się i co mi zrobisz, jak wiesz co, nie pasuje ci, nie lubisz przejęzyczeń, nie słuchaj, generalnie to jest po prostu zapis mojego życia, nie mogę się cofnąć do tego momentu, dlatego taką tragedią bywały dla mnie na przykład momenty, kiedy nie wiem, sprzęt się spierdolił, ja poczułem to coś, stanąłem za mikrofonem, zacząłem rapować i nagle, nie wiem, prąd wyłączyli, cokolwiek, wiesz co i... I co wtedy? Ja tego nie powtórzę nigdy w życiu. No to jest, tak. Bo to jest po prostu niepowtarzalne, nie da się powtórzyć. I zdarzały mi się sytuacje, kiedy wsk na wskutek awarii traciłem materiał nagrany i ja tego materiału nigdy już nie powtarzałem. To do tego tak? Tak, tak. tak. Nie... Czyli Kutku, tak. Du -du -du -dużo, dużo straciłeś? Nic nie straciłem. Dużo zyskałem za to. Bo trzymam się zasady, że jest to po prostu zapis chwili mojego życia. Mojego życia. Mojego